realpolish.pl Your Polish Language Online Resource Witam, słuchacie podcastu realpolish.pl Dzisiaj zapraszam na podcast pod tytułem Dzień Wszystkich Świętych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 W Polsce ten dzień jest wolny od pracy. W ten dzień nie pracujemy, a dzieci nie idą do szkoły. Większość z nas w tym dniu odwiedza groby najbliższych. Wiele osób wtedy podróżuje, aby odwiedzić groby swoich bliskich, groby swoich rodzin. Czasami trzeba przejechać wiele kilometrów Żeby dotrzeć na miejsce Ludzie przeprowadzają się do innych miast I żeby odwiedzić rodzinne groby Muszą pojechać do swoich rodzinnych miejscowości W dzień wszystkich świętych Odwiedzamy cmentarze Kładziemy na grobach kwiaty I zapalamy znicze Zniczę to Taki rodzaj świec Modlimy się nad grobami I wspominamy swoich bliskich Dzień Wszystkich Świętych Ma charakter religijny Ale często nawet ludzie niewierzący Przychodzą na groby bliskich W czasie komunizmu gdy byłem jeszcze dzieckiem Ten dzień nie nazywał się Dniem Wszystkich Świętych To święto nazywano Wszystkich Zmarłych Albo Świętem Zmarłych Zmieniona nazwa była używana przez wiele dziesiątek lat Dlatego często i dziś ludzie tak nazywają ten dzień Mówi się często Święto zmarłych Jeśli będziecie w Polsce 1 listopada Pójdźcie na cmentarz Ale koniecznie wieczorem Wieczorem Gdy jest ciemno Wtedy jest najlepiej widać Jak wiele świec Stoi na grobach Cmentarz oświetlony świecami Robi niesamowite wrażenie Wszystko jest podświetlone Takim ciepłym, pomarańczowym światłem. Muszę wam powiedzieć, że w Warszawie na duże cmentarze przychodzi tak wiele osób, że aż trudno wejść na cmentarz. Wyobraźcie sobie, że do każdego grobu przychodzi kilka osób. Najczęściej cała rodzina. Ludzi jest tak dużo, że jest Trudno wejść na cmentarz Na pewno chcecie mnie zapytać A co z Halloween? Muszę wam powiedzieć, że gdy byłem dzieckiem Nawet nie wiedziałem co to jest Halloween Takiego zwyczaju wtedy w Polsce nie było Dopiero po upadku komunizmu W latach dziewięćdziesiątych Do Polski przyszedł ten zwyczaj Dziś Halloween jest już całkiem popularny, szczególnie w dużych miastach. Tak jak w Stanach dzieci przygotowują świecącą dynię, przebierają się za duchy i wampiry. Coraz częściej dzieci chodzą od domu do domu zbierając cukierki. Przed wczoraj wiele dzieci przyszło do nas po cukierki. Dzieci przychodzą i mówią, Cukierek albo psikus Kościół katolicki w Polsce Potępia Halloween I utożsamia go z kultem szatana Według mnie to tylko zabawa Myślę, że nie trzeba Do wszystkiego podchodzić Aż tak poważnie Muszę wam powiedzieć że w dawnych czasach Słowianie mieli swoje święto, które nazywało się Dziady W czasie tego święta moi przodkowie nawiązywali kontakt z duszami zmarłych Dziady obchodzono nawet kilka razy w roku Ale najważniejsze było święto na wiosnę i na jesieni Jak obchodzono święto Dziady? Już mówię, ludzie starali się ugościć duszę zmarłych Przygotowywali to co mieli, miód, kaszę, jajka Wszystko co mieli do jedzenia To była ofiara dla zmarłych Taki dar dla zmarłych, podarunek Często przy drogach rozpalano duże ogniska Żeby zmarli mogli łatwiej znaleźć drogę Podświetlano im drogę Podczas obrzędów często nic nie mówiono Była kompletna, czyli całkowita cisza Obrzędy trwały długo Kończyły się zwykle dopiero około północy Obecnie, czyli dziś, odpowiednikiem dziadów są zaduszki. Zamiast dziadów obchodzimy zaduszki. 2 listopada w kościele katolickim jest Dzień Zaduszny. Jest to Dzień Modlitw za dusze zmarłych. Dlatego nazywa się Dzień Zaduszny, bo modlimy się za duszę zmarłych. Często również i w ten dzień ludzie odwiedzają groby swoich bliskich Oczywiście my z moją żoną i córką również odwiedziliśmy groby naszych bliskich Muszę wam powiedzieć, że jest to dla nas bardzo ważny dzień lat temu mój ojciec zachorował na raka Pamiętam jak bardzo chciał żyć Jak walczył o swoje zdrowie Przetrwał chemioterapię i nie poddawał się Walczył już od roku Gdy spadła na nas niespodziewana wiadomość Ojciec Ani, mojej żony, zmarł nagle. Był zdrowy, gdy nagle dostał wylewu krwi do mózgu. Wszyscy spodziewali się, że może umrzeć mój ojciec, a tu nagle ta wiadomość zmarł ojciec Ani. Dla nas wszystkich to był ogromny cios. Mój ojciec również bardzo to przeżył. Był już wtedy bardzo słaby fizycznie. Myślę, że wtedy załamał się też psychicznie. Nie miał już siły dalej walczyć. Niestety, za siedem dni on również zmarł. Razem z żoną pochowaliśmy swoich ojców w odstępie jednego tygodnia. To były bardzo trudne dni. Dwa pogrzeby naszych ojców w tak krótkim czasie. Nasza córeczka miała wtedy trzy lata, straciła wtedy obu dziadków. Teraz na każde święta, również w Dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy groby naszych ojców, którzy leżą na tym samym cmentarzu w Warszawie. Przynosimy kwiaty, zapalamy znicze i myślimy o naszych ojcach. Tak było również w tym roku. Moi drodzy, jeśli możecie, napiszcie w komentarzach, czy w waszych krajach obchodzi się Dzień Wszystkich Świętych? Wiem, że w Meksyku Dia de los Muertos jest bardzo ciekawie obchodzone. Słyszałem, że ten dzień wcale nie jest tam smutny, a wręcz przeciwnie. Jest wesoły i kolorowy. To wszystko jest bardzo ciekawe. Na szczęście na świecie ludzie mają różne zwyczaje i różne tradycje. Dzięki tej różnorodności świat jest o wiele ciekawszy. To wszystko, co przygotowałem na dziś. Zapraszam Was do komentowania i do zadawania pytań. Jeśli czegoś nie rozumiecie albo chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, nie musicie się krępować. Po prostu wpisujcie pytania do komentarzy Bardzo się cieszę, że dostaję od was coraz więcej komentarzy Że wciąż nowe osoby odnajdują moją stronę I nasza grupka uczących się języka polskiego Powiększa się każdego tygodnia Jak zwykle mówił do was Piotr Życzę wszystkim miłego weekendu Trzymajcie się zdrowo. Dziękuję za dziś i zapraszam na następny podcast po polsku. pa! pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.